New Year dla wszystkich słuchaczy polskiego podcastingu, polskich podcastów. Serdecznie witam w pierwszym podcaście w 2009 roku. I chociaż ten podcast jest datowany jeszcze na zeszły rok, 31 grudnia, tak to będzie, to witam. Witam, witam wszystkich w 2009 roku. I dzisiaj króciutki podcast, taki troszeczkę ogłoszenia dużo bo. Pozwoliłem sobie zrobić już drugi raz. Udało nam się zrobić ankietę a propos polskiego podcastingu. W zeszłym roku w zeszłym roku pamiętamy jak to było dokładnie, ankieta. Momencik, może znajdę sobie na stronie jakie były wyniki w zeszłym roku. W porównaniu z zeszłym rokiem troszeczkę to pozmienialiśmy. Nie jest już aż tyle pytań, ale ankieta. Rozmawialiśmy a propos ankiety na ostatnim skype'owym naszym spotkaniu. Głosy były podzielone. Przemek na przykład z podcastu Made in Island mówił, że to niepotrzebne, że to nie wiem po co tak powiedział, co by to dało. Jeszcze kilka głosów, jeszcze kilka głosów było yy, niezbyt optymistycznych, kilka głosów było pozytywnych, ale cóż, postanowiłem zrobić to, co zrobiłem w zeszłym roku, nie, nie patrzeć na nikogo, zrobić to po swojemu. Yy, bo komentarze chcą nasze podniebienie. Komentarze są podcastem mile widziane. Nie tylko komentarze podcasterów, ale słuchaczy takich anonimowych, których, których ostatnio zauważyłem coraz więcej. Nowe podpisy, nowe komentarze, nowe głosy. To się chwali. Polski podcasting jakby wyszedł ze strefy cienia jakby powoli się odradzał, aby te słowa były prorocze, aby 2009 rok był jak najlepszy dla polskiego podcastingu, to sobie życzę i ja, i to sobie życzę wszystkim Wam, drodzy i podcasterzy, i, i słuchacze, żebyście naprawdę mieli wybór wielki, ciężko było znaleźć czas, żeby po prostu słuchać wszystko, co jest nowe. Zatem... Myślałem właśnie o ankiecie. Zrobić ją troszeczkę inaczej, prościej, krócej, łatwiej. Zanim przejdziemy do ankiety na ten rok, przybliżę, przybliżę to, co się działo w zeszłym roku. Ankietę w zeszłym roku tak sobie wymyśliłem. Bo mówię, jak już wspomniałem, komentarze łechcą podniebienie, ale... Ankieta jest takim jakby mega komentarzem, jakby wiadomo, że nie było za to jakichś ogromnych, wielkich nagród, w zasadzie nic nie było były drobne, drobne pamiątki myślę, że w tym roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli wszystkie pany, plany nie spalą na panewce gdzieś, gdzieś w środku świata spotka się kilku podcasterów i ogłosimy sukces tej ankiety, ogłosimy to, że ludziom podobało się branie w niej udział no i osoby, które zostaną wytypowane, wyróżnione i podcasty będą miały się dobrze i będą świecić przykładem, tak jak podcasty Rady Siedmiu sędzim. Dobrze, zobaczmy, co było rok temu. Postaramy się dzisiaj nie za długo nawijać. Króciutki podcast. Zostały nam z datą 2008 jeszcze dwa podcasty. W ostatnim podcastie dowiecie się, dlaczego tak to wyszło. Zatem w zeszłym roku Podcasting Polski Anna Domini 2007 myśleliśmy, że już gorzej być nie może. Rozmawialiśmy ostatnio z Łukaszem Witkowskim o tym. Pamiętasz Filip, jak ostatnio półtora roku temu narzekaliśmy, że nic się nie dzieje. A teraz udało nam się zebrać 35 nowych podcastów. W ankiecie jest tylko 30, bo niektóre były jakby troszkę przeterminowane, troszkę nie miały wymaganej ilości odcinków. Zatem w ankiecie znajdziecie na ten rok 30 odcinków. A ja po raz kolejny staram się wracać do, do ankiety za zeszły rok, czyli mieliśmy pięć pytań. Kategoria pierwsza, najinteligentniejszy polski podcast. Tu mieliśmy w pierwszej piątce miejsce piąte koczowisko, miejsce czwarte Masa Krytyczna, miejsce trzecie nie tylko dla Orów, miejsce drugie Odwyk i miejsce pierwsze Prawie takim rzutem na taśmę, bo 119 głosów miało pozytywne zacisze, 118 odwyk, i naprawdę jeden głos zadecydował, że Borys pozytywne zacisze zostało. Podcastem e, najinteligentniejszym w zeszłym roku. E, przepraszam, to już dwa lata temu, za 2007 rok. Jak ten czas leci, jak ten czas leci. E, następne pytanie było: najlepsze poczucie humoru, najbardziej rozrywkowy polski podcast? I tu pierwszą piątkę zamyka Podgłośnia. Pamiętamy Górala, który przeszedł totalną transformację. I teraz e, już nie ma podgłośnia, ale jest podnośnik, który jest. E, nie powiem, że o niebo lepszy, ale o niebo inny. Inny, zobaczymy jak to będzie w tym roku, czyli naj ciekawszy, najbardziej rozrywkowy polski podcast. Piąte miejsce Podgłośnia. Czwarte Lubię Kiedy Pada z Tomawkiem. Czwarty Born to be Wild. Nie wiem, czy pamiętacie Martina i jego skuterowe wycieczki po Polsce. To było to. Miejsce drugie, nie tylko dla Orów. I pierwsze miejsce, no jak tutaj nie zgadnąć, masa krytyczna. Tak. Pytanie trzecie mieliśmy. Odkrycie roku 2007. Tutaj nam się zdołało odbierać w zeszłym roku tylko 10 podcastów. W tym roku, przypominam, mieliśmy 35 ale 30 tylko mamy na, na, na stronce możliwych opcji. Zatem odkrycie roku 2007, który z podcastów był dla Ciebie najważniejszym nowym doświadczeniem. Pierwszą piątkę zamyka Poligamia, czwarte miejsce Born to be Wild, trzecie Odwyk, drugie Lubię Kiedy Pada i tutaj trumfujący Gural i podcast podgłośnia tu też zażarta walka była do samego końca 126 głosów podgłośnia, 124 lubię kiedy pada 121 odwyk czyli tu wszystko po prostu 1, 2, 3 głosy, różnicy tak to wyglądało najmilszy głos, czyli twój ulubiony podcasterski, nastrojowy głos tutaj pierwsza piątka miejsce piąte z 26, 6, jedynie głosami Samosia, świętej pamięci Gocha a na meryturze już jest słyszeliście Gocha niedawno Całkiem miły głos, ale to już nie te same. Siły lata lecą. Ale do rzeczy. Czwarte miejsce. Borys Kozielski, pozytywne zacisze. Trzecie miejsce. Martin, czyli odwyk, koczowisko i masa krytyczna. Um, drugie miejsce. Tomafek, lubię kiedy pada. Twój ulubiony, najmniejszy głos podcasterski. Tomafek, drugie miejsce. I pierwsze miejsce, tutaj różnica była około 20 głosów. Dokładnie 20 głosów pomiędzy Tomawkiem na drugim miejscu i pierwszym miejscu Ginger. Ginger, którą mieliście okazję słyszeć całkiem niedawno. Wbrew moim opiniom, własnym, mojemu głosowi wewnętrznemu, ten podcast z Ginger ostatnio bardzo ludziom się podobał. Ściąganie, słuchanie bardzo, bardzo, bardzo dobrze idzie. I komentarze też na stronie troszeczkę czyżby kompletnie nieprofesjonalne podejście do tematu i mikrofon i kałasujący kaloryfer z tyłu to jest to, co lubicie najbardziej żadne wymuskane odcinki wynika z tego, że tak to, to kategoria piąta twój ulubiony podcast projekt roku 2007 czyli, na co czyli co możesz polecić przyjacielowi nie patrzymy na długość stażu, ilość słuchaczy i na profesjonalizm Ot, to co lubisz tutaj pierwszą piątkę zamyka odwyk Czwarte miejsce Celluloid. Trzecie miejsce Pozytywne Zacisze. Drugie miejsce Nie Tylko dla Orów. Pierwsze miejsce Lubię Kiedy Pada. Tom Afex zwyciężył. I tutaj także pomiędzy piątym a pierwszym miejscem zaledwie sześć głosów. Tu walka była do samego końca. Tutaj było bardzo, bardzo ostro. Tak to wygląda. Tak to wyglądało dwa lata temu. Rok 2007. Rok yy, zły dla polskiego podcastingu. Z Łukaszem rozmawialiśmy, że nędza, że ciężko, że... Nie wiem, czy coś z tego będzie, a tutaj proszę bardzo, druga połowa roku, Martin Lechowicz, motor Lokomotywa Polskiego Podcastingu, skromny mały chłopak z Krakowa, a tyle w nim kreatywności. I właśnie, mamy nową makietę, rozesłałem do, mam wrażenie, wszystkich. Jeśli nie, to proszę przysłać e-maila o o przysłanie linka do strony ankiety. Jest zresztą na stronie nie tylko dla orów, jest po prawej stronie, prawie na samej górze guziczek taki, proszę kliknąć, wejść na stronę ankiety, tam można sobie skopiować link, można też wlepić na swoją stronę guziczek, albo link, albo cokolwiek i, i, i będzie wszystko działać. Zatem, zatem rozesłaliśmy e-maila do wszystkich słuchaczy, których mieliśmy w bazie naszej danej im emaliowanej. No i hmm, co my tu mamy? Podcast Polski Anna Domini 2008. Mamy sześć pytań, aczkolwiek trzy aczkolwiek pytania są, że tak powiem, konkretne. Reszta pytań to jest... Czyli zaczynamy troszeczkę inaczej niż w zeszłym roku. Nie będzie aż tyle pytań. Będą, jak już wspomniałem, trzy pytania o podcasty i trzy pytania o profil jakby charakterologiczno-wiekowy danego słuchacza. Czyli zaczynamy. Pierwsze pytanie, odkrycie roku, podcast albo projekt, który w ubiegłym roku najbardziej przypadł Tobie do gustu. I tutaj mamy 25 subiektywnie wybranych pozycji, mających nie mniej niż 5 odcinków. Tutaj jest jedna, jeden wyjątek z tego, czyli podcast bodajże Cyfercast, który ma na dzień dzisiejszy trzy odcinki, tak, mam wrażenie, że ten podcast ma w sobie coś więcej. Niedługo będzie, niedługo będzie więcej odcinków, słyszałem, od, od redaktora. Bardzo, bardzo mnie prosił, żeby zaliczyć go jeszcze do tego roku, więc to jest wyjątkowy wyjątek Cyfercast podcast z Holandii. Jak przypominam wszystkim słuchaczom, większość podcastów polskich jest na emigracji, gdzieśkolwiek na świecie... Ale takie życie, taki świat, ta co słuchacze, ta co podcasterzy, świat jest coraz mniejszy i o to chodzi. Jak już wspomniałem, pierwszy, pierwsze pytanie odkrycie roku. Tu mamy 25 pozycji bez nazwy, Papa Cafe, Retro Radio, Padlina, Radio o filmie, próba mikrofonu, Polonus 5,5% yy, bez 180 25 pozycji. 25, ja mówiłem o 30 wcześniej, że mamy, ale mm, momencik, 25 nowych polskich podcastów w tym roku. Yy, tak, mówiłem o tym, że było więcej, ale były podcasty, które po prostu miały 3 albo 4 odcinki yy, i od dawien dawna nie nadawały, więc y, tutaj była Rada Siedmiu Sędziwych, zebrała się i stwierdziła, że te podcasty niestety nie z kwalifikują się do konkursu w tym roku, zatem 25 nowych podcastów, w zeszłym roku było tylko 10 zobaczymy co z tego będzie, zobaczymy jakość w tym wypadku także idzie z ilością, naprawdę dużo ciekawych dużo ciekawych podcastów podnośnik indywidualny, hipnotyczny dyktofonografika, cyfercast maiden island, netscena ratanek i adventure gamer ovion, by the way, naprawdę jest tego mnóstwo Drugi, drugi, drugi punkt, czyli drugie pytanie, czarujący głos, czyli podcasterskie złote usta. Tutaj możemy wybrać nie podcast, a człowieka, człowieka, bo podcast to jest takie coś, gdzie mówi człowiek, nie automat, nie komputer, tak jak w większości polskich radiostacji, gdzie muzykę gra komputer, człowiek tylko przyciska guziki, a podcast różni się tym od radia, że leci, leci. Po prostu miły, sympatyczny. Niestety zazwyczaj męski głos kobiet mało w polskim podcastingu, bardzo, bardzo, bardzo mało ale są okruszki, są drobne groszki, malutkie, takie kobiety ale cichutko siedzą cóż, nie wiem jak to powiedzieć ale polski podcast jest um, nafaszerowany na czym są faceci nafaszerowani, sterydami? nie, no tym, co faceci mają, feromony to mają kobiety a sterydy no wypadą mi z głowy no, taki jest muskularny polski podcasting. I tutaj mamy czarujący głos, i mamy, i mamy, ile mamy tych możliwości? Tu mamy 30 możliwości, czyli Maciej bez nazwy, Robert, próba mikrofonu, Martin Lechowicz, Filip, Bartek, Tomafek, Di Pietro, Arek, Przemek, Peter. No, mnóstwo 30 osób zmieściło się do naszej top 30. -tki. I tutaj głosujcie, głosujcie na tych którzy swoim głosem miód na Wasze uszy leją. Tak, czy mój głos się nadaje? Osobiście twierdzę, że mój głos nie jest najlepszy, ale to już kwestia drugorzędna. To już kwestia drugorzędna, ale to tak jest, że czasem ten głos się nie podoba. Co mamy dalej? Twój ulubiony podcast roku, czyli nieważne jak długo, nieważne ile odcinków, nieważne w ogóle czy profesjonalny czy nie, ważne, żeby sprawić Ci najwięcej przyjemności do słuchania. I tu mamy także 30 podcastów. To już tutaj mamy już mieszankę starych lwów i młodych wilków. Tu mamy taką trzydziestkę, która według naszej rady Siedmiu Sędziwych jest mocna, jest ciekawa, jest zróżnicowana zdywersyfikowana i jeszcze różne inne takie sprawy. W każdym razie mamy podcast bez nazwy, mamy Koczewisko, mamy Hochlandera, nie tylko dla aurów. Retro Radio, Maiden Island, Polskie Detroit, bez nazwy. i bez nazwy mamy dwa razy. i musimy to poprawić. Widzę na stronie, zaraz to zmienimy. Um, by the way, Bratanek Ikara B180, hipnotyczny, no mnóstwo tego jest. Dobrze, to były trzy pytania dotyczące polskich podcastów. Następne trzy pytania to jest to, co chcielibyśmy wiedzieć o Tobie, drogi słuchaczu, czyli yy, ile masz lat? Mamy także pytania. Ile masz lat? 5 możliwości opowiedzi. 10, 15, 16, 20, 21, 26, 27, 33 i powyżej 34 lat. Przynajmniej będziemy wiedzieć, kto nas słucha w jakim przedziale wiekowym. Mamy też pytanie, od jak dawna nas słuchasz? Od 2005, 2006, 2007, od 2008 albo od bardzo niedawno, też takie kurszące pytania. bardzo niedawno. I ostatnie pytanie: to już jest takie, już jest takie osobiste pytanie. Yy, można się rozpisać, czyli co najbardziej lubisz w podcastach? Co cię do nich przyciąga? Tutaj można napisać kilka zdań, kilka słów, kilka ciekawych wrażeń. Yy, dlaczego cię to interesuje, dlaczego cię to pociąga? Dobrze, to taki 20 minutowy dzisiejszy podcast, pierwszy w nowym roku. Happy New Year. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Zapraszam na jeszcze dwa podcasty z datą 2008. I cóż, to wszystko ode mnie. Filip dziński, podcaster, co się zowie, czyli taki, który już ma pewien bagaż doświadczeń. Żegnam Was. Miło było z Wami się usłyszeć. I to tyle na dzisiaj. Odcinek cholerka, który to już 180, już nie pomnę, już się gubię w tym liczeniu, bo matmy zawsze byłem cienki. To tyle. Happy New Year! Wszystkiego dobrego dla słuchaczy, słuchawek i tych, co tworzą podcast, czyli nas. Fajnych chłopaków. To tyle. Dziękuję. A, jeszcze są też dziewczyny, które tworzą podcast. Dla dziewczyn też było. I dla Squari, bo ma brodę. To tyle. This? Happy. Happy.